Psalm 28, czytajmy od pierwszego wiersza. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu w świątyni twojej. Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich. Odpłać im według czynu ich i według złości uczynków ich, według dzieła rąk ich odpłać im, oddaj im, jak zasłużyli. Bo nie zważają na sprawy pana, ani nadzieła rąk jego przeto zniszczy ich i nie odbuduje błogosławiony niech będzie pan gdyż wysłuchał głosu błagania mojego pan jest moją mocą i tarczą moją w nim zaufało serce moje i doznałem pomocy rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo Twoje. Paś ich i podtrzymuj na wieki. Kilka słów komentarza na rozpoczęcie naszego nabożeństwa. Jak w wielu psalmach i w tym, Dawid woła do Boga i w tym wołaniu przeżywa wątpliwości, które myślę wielu z nas przeżywa, kiedy jesteśmy w trudnym położeniu i modlimy się do Boga. Dawid chce być pewny, że Bóg go słyszy i że Bóg odpowie na jego wołanie. I z jednej strony jest to coś, co jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy, że tak zawsze jest. Że jeśli wołamy do Boga, to nas słyszy. I w swojej łasce wiemy, że jest chętny, żeby nam pomóc. A jednak kiedy jesteśmy w doświadczeniu, kiedy ciąży nam coś na sercu, kiedy nasze życie jest w jakiś sposób poddane próbie, wtedy w naszym sercu boi, rodzi się obawa, czy rzeczywiście Bóg nie wysłucha. Czy rzeczywiście Bóg przyjdzie mi z pomocą? Czy w tej sytuacji można coś zrobić? Czy tym razem Bóg mnie nie zostawi w tym doświadczeniu? I każde jedno doświadczenie, w którym modlimy się do Boga, jest swego rodzaju próbą naszej wiary. Jest tym takim, Jednym z takich kluczowych momentów w naszym życiu, kiedy modlimy się ufając, że Bóg nas wysłucha, chociaż, tak jak ten Ojciec, który przyszedł do Pana Jezusa, świadomi jesteśmy naszego niedowiarstwa. I albo będziemy dalej wołać, mimo tych wątpliwości, które rodzą się w naszym sercu, albo poddamy się i powiemy, to nie ma sensu. Modla się i to nic nie daje. Co, co można zrobić w tej sytuacji? Lepiej dać sobie spokój, lepiej się poddać. Tak jak ludzie tego świata mówią, najlepiej no, się upić <śmiech> i zapomnieć o wszystkim, uciec od wszystkiego. I czasami wierzący ludzie, ci wierzący, którzy modlą się do Boga, są kuszeni do takiego po prostu poddania się, do zrezygnowania, do zaprzestania walki. To, co podziwiam w Dawidzie, jest to, że chociaż szczerze mówi o swoich wątpliwościach, szczerze mówi o swoich zmaganiach i, i, i tych takich właśnie chwilach, gdzie zastanawia się, gdzie wręcz tak jak w tym psalmie mówi, Boże, nie bądź głuchy na moje wołanie to Dawid nie przestaje się modlić. On trwa w tym duchowym boju i woła do Boga, i woła do Boga i oczekuje, że Bóg go wysłuchał. I zwróćcie też uwagę, jak jedno. w takim myśleniu, że Bóg mógłby nie wysłuchać jego modlitwy, jakie Dawid dostrzega zagrożenie. W wierszu pierwszym, drugiej części mówi, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Czyli Dawid tutaj postrzega brak Bożej odpowiedzi jako śmierć. Jeśli Bóg nie odpowie, jeśli Bóg czegoś tutaj nie uczyni, to stanę się podobny do tych, którzy umarli. A więc z jednej strony tutaj jest to oczekiwanie Dawida na odpowiedź, z drugiej właśnie ta obawa, jeśli Bóg mi nie pomoże, to jestem martwy, to mi nic nie pomoże. Jakkolwiek i w tej sytuacji Dawid doświadczył Bożej odpowiedzi, jak w wielu innych miejscach, kiedy modlił się ze łzami, kiedy obawiał się, kiedy trząsł się o swoje życie, Bóg przyszedł mu z pomocą. W stosownym czasie, w stosowny sposób odpowiedział mu. I tak samo i tutaj. Bóg odpowiedział mu. Kiedy Dawid modlił się, żeby zajął się jego wrogami, żeby im odpłacił za to zło, które czynią, Bóg w swej łasce odpowiedział na jego modlitwę. I wiemy, że na nowo i na nowo Bóg przychodził mu z pomocą i dawał mu te okresy wytchnienia. I tak samo i tutaj. Dawid ufa, że Bóg zajmie się jego wrogami i albo już po doświadczeniu tego, albo jeszcze kiedy złożył te rzeczy w ręce Boże, kiedy pomodlił się, kiedy z wiarą przyszedł do Boga i powiedział mu o tych wszystkich swoich obawach i swoich troskach, z jego serca płynie dziękczynienie. I to pokazuje mi, że w sercu Dawida jest wiara. Chociaż obawia się, chociaż lęka się, to w jego sercu jest wiara, dlatego że gdy pomodlił się, to jego serce opływa w i uwielbienie. I oczywiście można to zrobić mechanicznie. Możemy mieć taki pewien wyuczony schemat modlitwy, że prosimy Boga, a potem dziękujemy, nie mając w sercu tego dziękczynienia. Natomiast jako, że te słowa zostały zapisane w Bożej Księdze, możemy ufać, że to, jak kończy się ten psalm, jest prawdziwym wyrazem tego, co było w sercu Dawida. I że to dziękczynienie, które zawarte jest w tych ostatnich wierszach, oddaje to pocieszenie i tą zachętę i tą wiarę, która rodzi się też w Jego sercu, gdy składa Bogu te wszystkie swoje prośby. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego.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 Przyjdźmy do Boga ze wszystkim, co jest w naszych sercach. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu i trapisz się, i martwisz się, i obawiasz się, i może myślisz sobie tak, jak tutaj wydaje się, że Dawid chwilami myślał, czy Bóg mnie słyszy? Czy Bóg mi pomoże? Czy coś się da zrobić w tej sytuacji z tą odrobiną wiary, którą masz? Wołaj do Niego, nie poddawaj się, nie mów, że już się nic nie da zrobić, nie załamuj rąk, ale wołaj do Boga, do Boga, który czyni wielkie cuda, do Boga, który wszystko może. Nawet jeśli trudno Ci jest to uwierzyć, nawet jeśli myślisz sobie: Jestem niegodny, jestem. Dlaczego miałbym je słuchać? Dlaczego miałbym je odpowiedzieć? Ale wiecie, że Dawid też niejednokrotnie tak się czuł. I też był zdumiony tym, że Bóg okazuje mu taką łaskę, że on na to nie zasługuje. Że on też tyle nagrzeszył w swoim życiu, że on też tyle zrobił różnych rzeczy, a jednak Bóg na nowo i na nowo i na nowo okazywał mu swoją łaskę. Dlatego zachęcam każdego z nas, abyśmy położyli ufność nie w swojej sprawiedliwości, nie w swojej dobroci, nie w czymkolwiek, czym mielibyśmy zasłużyć na to, żeby Bóg nas wysłuchał, ale po prostu z wiarą, tak jak Dawid, wołajmy do Niego. Służmy na Niego wszelki ciężar. I niechaj Bóg ożywi nasze serca żywą wiarą, która pozwoli nam też Go uwielbić. Wiarą, przez którą będziemy ufali, że nasza modlitwa została wysłuchana i że Bóg nam odpowie i będziemy też wyrażali to, dziękując Mu, wielbiąc Go. Powstańmy, proszę. Drogi nasz Panie, jesteśmy wdzięczni, że możemy przyjść do Ciebie w każdym miejscu, w każdym czasie. Jesteśmy wdzięczni, że możemy złożyć nasze troski, nasze lęki, nasze obawy. To wszystko, co nas przygniata, to wszystko, co nas obciąża na Ciebie. Bo Ty prawdziwie masz o nas staranie. Ty nas kochasz i Ty troszczysz się o każdego z nas. Ty, Panie, trzymasz rękę nad każdym z nas i wiesz o tych doświadczeniach, które przechodzimy i o tym, ile możemy znieść. I kiedy dajesz doświadczenia, dajesz też łaskę, aby przez nie zwycięsko przejść. Kiedy, Panie, dopuszczasz tych wrogów do naszego życia, tych różnych przeciwników, którzy nas atakują, czy to są jakieś kwestie duchowe, czy są to kwestie dotyczące naszego położenia materialnego, czy zdrowia, czy relacji z innymi ludźmi? Cokolwiek by to nie było, Panie. To wszystko ma swój dobry cel w naszym życiu, jeśli tylko będziemy Tobie ufać i nie załamiemy się, nie cofniemy się, nie wrócimy na drogi tego świata i nie machniemy ręką. Ale jeśli będziemy ufać Tobie, to Ty okażesz się wierny, to Ty przyjdziesz z pomocą, to Ty udzielisz nam niezbędnej łaski, to Ty, Panie, obrócisz, to zło, coś dobrego, bo jesteś Bogiem, który współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Panie, pomóż nam dzisiaj, z wiarą przyjść do Ciebie i z wiarą modlić się i też wielbić Ciebie, w nadziei oczekując odpowiedzi na nasze modlitwy. Panie, wielbić Ciebie i dostrzec te wszystkie błogosławieństwa, jakie już na nas spłynęły. Być świadomym tych wszystkich odpowiedzi na nasze modlitwy, które, na których, Panie, tak wielu odpowiedziałeś. Niechaj dzisiaj Twój Duch pomoże nam zgłębi naszych serc radować się, weselić się Tobą. Prawdziwie oddawać Tobie hołd i cześć, tak jak godzien tego jesteś, nasz dobry Boże. Bo prawdziwie jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. Pomóż nam, Panie, dzisiaj na nowo uwielbić, uczcić Twoje imię z wdzięcznych serc przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.